Minęła czwarta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Budapeszt długo nie zasnął po zwycięstwie opozycyjnej partii Tisza w węgierskich wyborach parlamentarnych. Wszystko wskazuje na to, że ugrupowanie zdobędzie w parlamencie większość konstytucyjną niezbędną do głębokiej reformy systemu zbudowanego przez 16 lat rządów Fideszu i premiera Viktora Orbana. Na ulicach węgierskiej stolicy trwała wielogodzinna impreza. Okrzyki Ruscy won i naprzód Tisa dźwięczały w uszach przez wiele godzin, w metrze, w autobusach i na ulicach. W mieście panowała prawdziwie rewolucyjna atmosfera. Rozentuzjazmowani wyborcy wspinali się na słupy i zrywali z nich plakaty wyborcze. Kierowcy pozdrawiali pieszych klaksonami, a dziesiątki tysięcy ludzi bawiły się na imprezie techno przed neogotyckim budynkiem budapesztańskiego parlamentu. W jednej z bardziej rozrywkowych dzielnic węgierskiej stolicy tłum utworzył szpaler dla samochodów podając pasażerom napoje rozmaitej proweniencji. Świętujący zatamowali ruch na moście Małgorzaty. Nieznajomi wpadali sobie nawzajem w objęcia, krzyczeli, tańczyli i śpiewali. Węgry świętują finał Mistrzostw Europy w demokracji. Budapeszt, Michał Makowski, Polskie Radio. Rozmowy spełzły na niczym. Po wielogodzinnych rokowaniach pokojowych w Pakistanie delegacje Stanów Zjednoczonych i Iranu ogłosiły, że nie porozumiały się w żadnej ważnych dla siebie spraw. Przyszłość ogłoszonego przed rozmowami dwutygodniowego rozejmu stoi więc pod znakiem zapytania. Polscy politycy są zaniepokojeni przebiegiem rokowań w Islamabadzie. To zła wiadomość nie tylko dla stron konfliktu, ale też całej społeczności międzynarodowej uważa europoseł PSL Adam Jarubas. Przedłużający się konflikt szkodzi gospodarce całego świata. Świata. Odczuwamy to my jako konsumenci, jako kierowcy płacąc wyższe rachunki za paliwo, więc mam nadzieję, że ta druga tura rozmów rozpocznie się jak najszybciej i przede wszystkim doprowadzi to do, do dalszego wstrzymania działań zbrojnych, do mordowania cywilów. Zawiedziony brakiem porozumienia w rozmowach, po rozmowach w stolicy Pakistanu jest też poseł Konfederacji Michał Wawer. Wojna w Iranie była nikomu do niczego niepotrzebna. Jest przedłużającym się zagrożeniem dla bezpieczeństwa całego świata, przedłużającym się zagrożeniem dla stabilności ekonomicznej, również Polski, dla cen paliw w Polsce, dla naszej sytuacji energetycznej. Waszyngton utrzymuje, że główną przyczyną fiasko był brak zgody Teheranu na twarde zobowiązanie w sprawie rezygnacji z ambicji nuklearnych Iranu. Teheran uważa z kolei, że strona amerykańska nie zdołała zdobyć zaufania Teheranu, mimo przedstawienia przez Irańczyków propozycji wybiegających w przyszłość. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaostrza kontrolę zwolnień lekarskich. Dziś wchodzą w życie przepisy dokładnie określające, co można robić na L4, by nie utracić prawa do zasiłku chorobowego. Ma to na celu ograniczenie nadużyć i nieprawidłowego wykorzystywania zwolnień od pracy. Obowiązujące od dziś przepisy dają dodatkowe uprawnienia kontrolerom ZUS-u, które pomogą w walce z oszustami, mówi Małgorzata Korba, rzecznik prasowy ZUS-u w Lublinie. Kontrolerzy będą mogli legitymować osobę, której zwolnienie sprawdzają. Zyskają też pra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 W nich jeszcze Czechy, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, naszych południowych sąsiadów odcina się od krytyki prezydenta pod adresem Donalda Trumpa. Petr Pavel stwierdził, że amerykański przywódca w ostatnich tygodniach zrobił dla osłabienia wiarygodności NATO więcej niż Władimir Putin przez wiele lat. Resort dyplomacji w przesłanym mediom oświadczeniu podkreślił, że wypowiedzi prezydenta nie są oficjalnym stanowiskiem czeskiego rządu i wyraził ubolewanie nad ich treścią. Stosunki czesko-amerykańskie są obecnie bardzo silne i wciąż pogłębiane. Świadczy o tym intensywność współpracy w kluczowych obszarach oraz intensywny dialog na wysokim szczeblu politycznym, napisano w komunikacie. Minister spraw zagranicznych Petr Macinka utrzymuje dobre relacje z amerykańską administracją, pozostając jednocześnie w sporze z prezydentem Petrem Pawlem. Źródłem konfliktu jest odmowa powołania przez prezydenta bliskiego współpracownika Macinki na stanowisko ministra środowiska. Spragi Wojciech Stołba, Polskie Radio. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Poniedziałek ciepły i pogodny prawie w całej Polsce. Słabe opady deszczu tylko na krańcach północno-zachodnich, a termometry pokażą dziś od 12 do 18 stopni. Noc w Polskim Radiu 24. Wtórka programu. Tu Polskie Radio 24, rozpoczynamy saldo ekstra, tym razem będzie o bezpieczeństwie w sieci, czyli bezpieczeństwie tak na dobrą sprawę nas wszystkich, użytkowników smartfonów, przeróżnego rodzaju aplikacji, komputerów, a nawet telewizorów, bo one też przecież do internetu są podpięte. Witam serdecznie w naszym studiu, Mateusz Osowski, CERT Orange Polska, witam serdecznie. Dzień dobry. No właśnie, jest pan ekspertem do spraw bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa. No czyli... staram się coś tak. ogarnąć. No i ja tak się zastanawiam bardzo poważnie, czy, czy my dzisiaj możemy czuć się bezpieczni. Ja sobie przypominam, w latach 90. przejmowaliśmy się wirusami przenoszonymi na dyskietkach, bo to jeszcze komputery nie były podpięte do sieci, a teraz w tej sieci dużo złego się czai i ludzie tracą pieniądze właśnie przez to. No, to jest bardzo szeroko postawione pytanie. Natomiast e, gdyby nie było zagrożeń w internecie, to mnie by też tutaj nie było, bo dalej bym z tatą naprawiał ekspresy to kawy. Mhm. E, więc są, bo, bo, bo cały czas tych technologii korzystamy, a jest ich tylko więcej. Też też na wstępie trochę było powiedziane i pewnie do tego sobie jeszcze dojdziemy, do tych sprzętów, urządzeń, których nam przybywa, o których nie zawsze nawet pamiętamy, że one gdzieś tam w domu są i są do tej sieci podpięte, czy w pracy, czy gdziekolwiek jeszcze. Więc e, no, to tak trochę wykład rośnie, Im więcej urządzeń, im więcej punktów styku z internetem, no to tych zagrożeń automatycznie będzie i po prostu więcej. No i będą ludzie, a jeszcze jest jedna ważna rzecz, ja trochę taką demokratyzacją nazywam, do tego też dojdziemy, zmniejszenie bariery wejścia z każdym krokiem. Jeżeli osoba nietechniczna jest w stanie przy użyciu współczesnych narzędzi AI-owych napisać jakiś prosty program, stworzyć agenta z mniejszym, większym skutkiem, lukami, o, o tym sobie tam już możemy to pominąć, to tym bardziej ktoś może łatwiej wejść w tą szarą strefę, bo to jest po prostu coraz łatwiejsze. Ja bym powiedział nawet trochę tak, że do bycia hakerem wystarczy w cudzysłowie oczywiście karta kredytowa. I to wszystko. No bo się kupuje te usługi. I tutaj mmm, pojawia się... Zasadnicze pytanie, wchodząc na strony policyjne, nie tylko komendy głównej policji, nie tylko Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, ale także tych mniejszych jednostek, nawet możemy zejść do poziomu komend powiatowych policji, znajdujemy informacje. Na przykład kobieta lat 54 straciła oszczędności życia, młody student, 23 lata, stracił dziesiątki tysięcy złotych, Firma upada przez to, że ktoś dokonał włamania na jej konta. To brzmi naprawdę przerażająco, bo stracić wszystko paradoksalnie jest bardzo łatwo i nikt z żadnym łomem ani bronią nie musi szturmować naszego mieszkania czy naszej firmy, ale te pieniądze po prostu w ułamku sekundy możemy stracić. No może ułamku sekundy nie. Jest ich potrzebnych tam czasami paręnaście mm -hmm. sekund. Natomiast to, to też tak bardzo bardzo ogólnie i szeroko jedziemy, prawda? Natomiast ja bym jeszcze trochę wrócił do, do tych samych podstaw, no, że to, to są cały czas pieniądze, tak? Są złodzieje, są. Byli <laughs> i, i będą, więc mm -hmm. to jest kwestia kogo, gdzie, jak. Tych metod jest bardzo dużo, więc to też jest trochę pytanie, jakby w jakim kierunku tą rozmowę dalej poprowadzimy. Czy m, będziemy... No niestety, ale czasami trzeba nudzić o hasłach i dwuetapowym uwierzytelnieniu i nie ufaj, weryfikuj, sprawdzaj, bo też, czy polecimy sobie w kierunku hype'ów, ów bo na to też y, przygotowałem sobie kilka, kilka jakichś ciekawostek, e, natomiast trochę rozumiem ten kierunek pytania, więc może, może idąc do, do brzegu. No, no mnie to nie szokuje, może tak, bo to jest branża, którą się zajmuję, więc może dlatego jestem na to jakoś tak mniej emocjonalnie yy, yy, yy, reaguje. Czasami się denerwujemy, szczególnie w momencie, kiedy zmieniamy telefon na przykład na inny model. Chcemy się zalogować do naszej poczty prywatnej mm. albo służbowej. Włącza nam się to uwierzytelnianie. Pytamy, a po co tak szczegółowo nie możemy się do własnej skrzynki tak łatwo dostać, bo trzeba gdzieś kod przepisać, SMS-a odebrać. Ale pamiętajmy, że im bardziej jest to właśnie trudne, tym większe prawdopodobieństwo, że yy, przeciwnik, nasz przeciwnik przeciwnik będzie miał większe problemy z tym, aby dostać się na nasze konto w mediach społecznościowych, na nasze konto bankowe, pocztę i inne cyfrowe usługi. Tak, jeśli chodzi o samą zmianę urządzenia, bo sobie kupujemy nowy sprzęt, to y, czy to jest Android, czy to jest, OS, y, czy to jest iOS, przepraszam, y, to to już jest dosyć fajnie rozwiązane. Trzeba położyć, wyjąć nowy telefon z pudełka, położyć obok tego starego, zrobić kilka kliknięć, pójść na kawę, wrócić i, i gotowe. I w zasadzie mm -hmm. to się w, samo się przeniosło. Ja bardzo lubię upraszczać i, i często, gdy słyszę, a bo jak ktoś chce mnie schakować, to i tak mnie schakuje. Oczywiście, że tak. Jeśli ktoś chce wejść do... Y, y, do, do skarbca w banku, to też znajdzie na to metodę, zrobi ten podkop dynamity i w ogóle cała reszta. Ale chodzi o coś, co tak się ładnie nazywa podniesieniem kosztu ataku. Czyli, żeby komuś się nie chciało po prostu, jeżeli pod domem zamknę drzwi w samochodzie no to ktoś już musi wybić szybę, żeby buchnąć coś, co leży na fotelu. A jak ten portfel schowam do schowka i zamknę drzwi, no to też jest, o, da się, da się, ale jest mniejsza szansa jasne, że tak. I generalnie z bezpieczeństwem to, to też, też tak, jak było powiedziane, mm, kolejne kroki, one są niewygodne. No i właśnie po to, żeby komuś się trochę odechciało. Temu cyberprzestępcy który ma swoje niecne zamiary i my jesteśmy jakimś elementem w ogóle układanki. To jest tak zwane to się tak ładnie nazywa atak na, na, na, na łańcuch dostaw, czyli jedna osoba albo jedna firma jest jakimś elementem klockiem do wykorzystania, do wykorzystania dalej w jakimś szerszym i większym ataku. No to tutaj te szanse są mniejsze, ale chodzi o to, żeby po prostu trochę tym złończeniem utrudniać, utrudniać życie. My też mamy trudną rozmowę, bo dużo skaczemy pomiędzy Kowalskim, a pomiędzy firmą, prawda? To są dwa zupełnie też różne światy też. Chociaż czasami się, które... Kowalski też małą firmę prowadzi. E, to znaczy, mnie ja na myślę, jakby mm -hmm. nas jako osobę prywatną, to jakby ten wątek z CBZ, o którego wychodziliśmy, e, versus też firmy i organizacje, które na przeróżne ataki są, e, są narażone na chociażby jak też też były podjęte te, te małe firmy MŚP, no to przede wszystkim ransomware, to jest taka cicha epidemia, czyli to jest oprogramowanie, które ma za zadanie zaszyfrować dane i w zamian za okup je nam po prostu odszyfrować. E, tutaj wymagane jest zero umiejętności technicznych, tego typu programowanie się kupuje jako gotowce, ma się do nich supporty, marketing, e, programy partnerskie. To jest, to jest jakby bardzo dobrze, dobrze, no, dobrze, no, profesjonalnie oczywiście rozwinięte w tych modelach. E, natomiast to jest taki cicha, to jest ta cicha epidemia, bo mało kto się przyzna, że ten okup po prostu zapłacił, a wiem z pierwszej i drugiej ręki, że, że firmy faktycznie te pieniądze płacą. Mówię o takich kwotach rzędu naście albo kilkadziesiąt tysięcy dolarów. No, żeby móc się odszyfrować i funkcjonować, funkcjonować dalej. Chyba w Irlandii, nie jestem pewien, albo, albo ale gdzieś na pewno na, na, na Wyspach Brytyjskich był przypadek firmy taki fajny, fajny, no ciekawy case przed kilku lat. Firma funkcjonowała na rynku chyba tam ze 150 lat. Nie wiem co oni robili, ale 150 lat już ileś tam pokoleń prowadziło. I oni mieli atak ransomware i się z tego nie podnieśli, się zwinęli z, z rynku. Czyli jeden taki atak zabił firmę. A tak też, ale wydaje mi się, że to w jakiś sposób ktoś był nieprzygotowany do tego, co zrobić na, w chwili albo przed, bo to, ta cała prewencja ma duże znaczenie. To tak jakby powiedzieć, no pożar strawił fabrykę i czyli pożary są niebezpieczne. No tak, ale to skoro wiemy, że pożary mają prawo wystąpić, to może... Nie palmy papierosków przy jakichś łatwopalnych chemikaliach. Może kupmy sobie gaśnicę, może kupmy ubezpieczenie i tak dalej, i tak dalej. Jakby trzeba próbować kombinować, więc mieć z głowy, że te ataki będą się dziać. Ja też się zastanawiam nad tym, czy nasi słuchacze, bo ja mam takie wrażenie, że im dłużej słucham na temat tych niebezpieczeństw, tym czuję się bardziej... Bezbronny że w którymś momencie ktoś znajdzie i na mnie sposób jakkolwiek bym się nie bronił. A jeszcze nie doszliśmy do lodówki w naszym domu tak. No właśnie i ta lodówka która włączona jest w ten wielki system internetu rzeczy i nasz telewizor który wie wszystko o nas jakie filmy nas interesują w jakim języku czy ile czasu poświęcamy na rozrywkę w których godzinach a tak naprawdę technologia zaczyna wypełniać absolutnie naszą prywatną przestrzeń, a lodówka zamawiająca, kefir czy mleko, no to już jest taka wizja chyba yy, mocnej wojny technologicznej o nasze pieniądze. To ja bym widział jako e-commerce raczej, ale zatrzymy się przy tym telewizorze, bo to, że ten telewizor wie, kiedy co oglądamy, to sąsiad też będzie wiedział, bo widzi, że nas się po prostu jest włączony ten telewizor, czy wyłączony. E, tak. Bardzo upraszczam, ale... Co jeśli ten nasz telewizor, naszym imieniem i nazwiskiem, a konkretnym IP-kiem na przykład włamuje się do banku albo kogoś okrada? To jest taki ciekawy case, który ostatnio opisywałem. Mój telewizor może ze mnie zrobić złodzieja? To dowiesz się o 6 rano, jak smutni panowie wejdą z drzwiami. To jest taki case nazywany Residential Proxy. No co tutaj chodzi? Chodzi o to, że są firmy, które w dużą proszczeniu umożliwiają... Kupienie sobie cudzych IP. -ków. Idea jest na przykład taka że chciałbyś poskrapować trochę internetu żeby mieć więcej danych do jakiegoś swojego LLM -a. ale te strony mówią u ktoś tu ściąga dane no to siomi stąd więc można sobie kupować takie adresacje IP wynajmować, można w ten sposób powiedzieć, e, aby, aby te serwisy myślały, że ok, no odwiedzamy w tym momencie e, e, IP domowe marka. I teraz w jaki sposób to się dostawało? No dostawało się tak, że firma e, udostępniała taką paczkę APK dla deweloperów e, aplikacji na telewizor. Czyli mówiąc po ludzku, dawałem kawałek takiego kodu i mówią, słuchajcie, tu jest taki model reklamowy. Jak zrobicie swój wygaszacz ekranu na telewizor, e, no to tam będziemy się rozliczać reklamowo, ale w zamian za to my wtedy możemy zrobić ten patent, o którym wcześniej powiedziałem, żeby komuś to gdzieś podnajmować te, te, te IP-ki internetowe. Trochę to tak wygląda, jakbyśmy komuś dali nie nasze tablice rejestracyjne, ale kluczyki do samochodu. Tak? My siedzimy w domu, ktoś tym samochodem jeździ i my się na 65 stronie regulaminu to przecież zgodziliśmy. Natomiast czemu o tym mówię? Oni poszli o krok dalej, bo stwierdzili, po co mamy w takim razie te, te, te, te kawałki do aplikacji dać. Wrzućmy 200 własnych aplikacji, tych wygaszaczy ekranu, tych wodospadów, gier i, i całej reszty, prawda? Więc oni pominęli w ogóle tych pozostałych jakichś deweloperów w środowisku, wrzucili od razu te, te, własne, te własne apki. No i teraz robi się dosyć spory problem, dlatego że no, nie wiemy, co w tym momencie się faktycznie dzieje. My tylko sobie oglądamy Material, e, albo odpaliliśmy sobie, będę się cały czas trzymał ten wygaszacz ekranu wodospadowy na telewizorze, e, a gdzie w tym momencie ktoś naszą siecią buszuje i się przedstawia jako my, nie mamy bladego pojęcia. A jeszcze przejdziemy, mam nadzieję, do wyłączników światła. Bardzo proszę. Tak. Bardzo. Ja powiem szczerze, coraz bardziej jestem przerażony. Ale dobrze, świadomość to podstawa. Od tego musimy zacząć. Wyłącznik światła może być takim koniem trojańskim, który zrobi nam kłopoty finansowe również? Koniem trojańskim będzie termometr. Ale ten wyłącznik o to oczywiście nieprzypadkowo, nieprzypadkowo zahaczyłem. Dlatego, że ostatnio w ramach, w ramach Labu miałem przyjemność z kolegą Marcin Czerniawskim sobie trochę porozmawiać. I pokazywał mi, że bierzą sobie różne... To jest w ogóle szalony człowiek. Wynajduje różne dziwne przedmioty Podłącza je do internetu I słucha, co one tam ciekawego robią I pokazał mi sterownik Do, do światł schodowych LEDowych, tak jakbyś chciał wejść sobie na górę zejść On ma dwa zadania Jeśli się naciśnie pstryczek To ma włączyć światło albo go wyłączyć To jest cała filozofia Natomiast on oczywiście lata w, w ramach protokołu Zigbee, więc można go sobie w ramach tam Smart Home spiąć, i tak dalej. No żeby go włączyć, włączyć telefon, i włączyć telefony z jakąś tam lekką automatyzację. Nic bardzo skomplikowanego. On miesięcznie uploaduje około 25 gigabajtów danych. Wysyła. Wysyła 25 gigabajtów danych. Ten sterownik. Ale ja... jakich? Do tego jeszcze nie doszliśmy, bo, bo to akurat świeżo to rzuci będzie on, Marcin obiecał, że będzie analizował te, te dane. No wiesz, on może się włączyć, wyłączyć, niekoniecznie może, znaczy teoretycznie może słuchać jakiś ruch pozostałych sieci, wypytywać pozostałe urządzenia, które gdzieś tam się też znajdują i tego typu dane dane puszczać gdzieś tam w świat więc jeszcze nie wiem co tam dokładnie jest. Na pewno to będą gdybym ja coś takiego stał za tym to bym chciał wiedzieć ile jakie urządzenia jeszcze w tym domu są do jakiej sieci są popodpinane, jak one są ze sobą spięte. Ale sama ta liczba jest fajna, nie? 25 mm -hmm. gigabajtów e, danych. E, osoby, które pamiętają komputery, które miały dyski twarde po 20 mega, to już e, mogą sobie wyobrazić, jaka jest to liczba. W sumie to jest nawet ciekawe, co teraz e, co teraz powiedziałeś, bo zobacz, e, nie operuje się w sumie tą. No... Z no, pendrawa nie korzysta mm -hmm. nikt. No dobra, no, no się czasem korzysta, ale generalnie przy coś to smurę, ale w sumie chyba nawet y, ta liczba, że coś się pobiera i ile tam jeszcze zostało, to jest jakaś tam liczba, na jakieś specjalnie uwagi nie zwraca. No Dużo mało, ale... ale... Internet jest na tyle szybki, że przestaliśmy na to zwracać no, uwagi. Tak. Czemu tak mi się wydaje? Okej, okay, to teraz się zastanawiam, bo są takie urządzenia, które teoretycznie powinny służyć naszemu bezpieczeństwu. I ja mówię o takich kamerach IP, które są montowane w garażu, na klatce schodowej, mm -hmm. w przedpokoju i w innych pomieszczeniach. I tak się zastanawiam, skoro te inne urządzenia uploadują, czy też wysyłają tak wiele danych, to może się okazać, że ktoś na drugim końcu świata ma wgląd w to, co dzieje się w naszym przedpokoju, garażu, klatce schodowej i nie daj Boże sypialni? Pewnie, że tak. Możemy sobie teraz wejść na taki fajny serwis shodan.io. Shodan jest takim Googlem dla internetu rzeczy, więc tam trzeba i on, on szuka po prostu rzeczy wystawionych na, na świat, więc tam trzeba wpisać taką skomplikowaną frazę jak Polska kamera internetowa, żeby zobaczyć kamery internetowe w Polsce. Te, które ktoś wystawił na świat, gdzie ktoś nie pomyślał, żeby je zahasłować, żeby je schować do osobnej sieci. Te, gdzie ktoś po prostu jest mało rozsądny, wyciąga z pudełka, podłącza do Wi-Fi na tych standardowych konfiguracjach e, go sobie w zupełności korzysta. Natomiast ja bym poszedł w takie inne zastosowanie, bo gdy zaczęła się niedawna, niedawna wojna na Bliskim Wschodzie, to jeden z pierwszych kroków namierzenia przywódcy Iranu było podglądanie go na kamerach, które były dosyć mocno, e, przez te obce wywiady Stanów i Izraela, zinfiltrowane. I pochodziły chyba z Rosji, prawda? Ten system? E, tego nie mhm. wiem, nie mam pojęcia, ale w sumie to tutaj by nie miało dużego znaczenia, dlatego, że tak człowiek, no, one były na ile się da zinfiltrowane, aby podglądać, patrzeć, gdzie w tym momencie znajduje się ktoś, komu ktoś inny chce zrzucić rakietę na głowę. E, w ogóle jeszcze taka jest rzecz, moim zdaniem, dosyć ciekawa, której mało nie wiem, dlaczego się w sumie mówiło, ale w momencie, kiedy Iran zaczął się rewanżować, w pierwszej kolejności rakietowano nie bazy wojskowe, ale data center. Pierwsza rzecz, którą potrzebujesz zrakietować, jeżeli zaczynasz wojnę, to jest data center. Trzeba odciąć kogoś najpierw od najpierw płonęły serwery. Najpierw najważniejsze rzeczy się niszczy, czyli właśnie serwery, serwery danych. Mhm. No dobrze, a tak z punktu widzenia naszego gospodarstwa domowego, bo ja tak się zastanawiam, przeżyliśmy już różne rewolucje koszulki bez logo telefony jakieś retro, żeby nikt tam nie mógł ich schakować. to mhm. co, może niedługo domy offline będą w modzie, czyli taki dom, chociaż trudno sobie wyobrazić dzisiaj funkcjonowanie, ale taki dom bez internetu rzeczy, bez stałego podłączenia iluś urządzeń do sieci, tylko po prostu maksymalny offline'owy dom. To jest wizja, może paranoika, ale może jest to jakaś przyszłość. No to jeżeli byśmy fallout dobrze kojarzyli to chyba wtedy. Natomiast musiałby być bez prądu. No bo przecież licznik ma esim Nie uciekniesz. To jest w ogóle ciekawy. W ogóle to jest bardzo ciekawa rzecz pod kątem e wydajności sieci. Dlatego że e tych urządzeń które łączą się bezprzewodowo przybywa, bo z nimi jest po prostu trochę łatwiej. No, chociażby ten licznik, tak. No, poprosić teraz Ciebie, żebyś licznik sobie podpiął do swojego WiFi, fi bo, bo tak będzie raczej ciężko po kablu, no to też inny koszt. Eee, I w związku z tym, że bardzo, bardzo przyrasta ilość urządzeń, które korzystają z tego bezprzewodowego internetu, to to jest spore wyzwanie pod kątem infrastruktury. Dlatego też my w Polsce tak w 5G szybko wskoczyliśmy, e, dlatego też 3G już zostało odłączone e, i, i tego 5G faktycznie mocno, mocno przybywa, e, bo jest to duże, duże obciążenie sieci, tak? No bo mamy samochód. Samochód ma czujniki opon, mamy w tym samochodzie jeden telefon, no jakiś drugi telefon. E, będziemy coś jeszcze, no można tego mnożyć, prawda? Już nawet mówię w samym jeszcze, w samym mhm. jeszcze ruchu. W związku, z tym, w związku z tym to jest też bardzo, bardzo ciekawy, ciekawy challenge, dlatego że w studzienkach brakuje miejsca, żeby kolejny, kolejny kabel do światłowodu pociągnąć, więc trzeba to przerzucać na, na, na ruch mobilny. Szukam takiego urządzenia podpiętego pod sieć, które może być stuprocentowo bezpieczne, ale nawet taki sterownik, który otwiera i zamyka nam bramę jest też no niebezpieczne. Tylko to znowu pytanie, czy, jak się izolujemy, no bo, bo oczywiście możemy sobie jakąś tą domową sieć zgodnie ze sztuką zaprojektować i, i, i schować ją za jakimś firewallem e, e, połączyć się przez VPN-a. No to tylko znowu zaczynamy pytanie, czy standardowy użytkownik będzie się w to bawił, będzie wydawać na to pieniądze? E, no pewnie nie. Odpowiedźmy już nie w ten sposób, prawda? Security jest drogie po prostu. No, nie, nawet na jakimś takim prostym stopniu jeżeli nie mamy kiski technicznych, no to jakiś tam koszt trzeba e, e, trzeba wydać ale z drugiej strony czy na przykład nie powinien tego firma która te kamery instaluje zaproponować że hej może takie coś zróbmy i będzie to dwa razy droższe i co powiemy nie. <śmiech> to teraz taka historyjka. Wprowadzamy się do nowego mieszkania, przyjeżdża operator, montuje nam e, Wi-Fi. Mhm. E, wchodzimy do tego nowego domu z nowym telewizorem, nowoczesnym, a jakże, wszystko mającym lodówką, która też współpracuje z siecią. Każdy domownik ma swój telefon. Dla bezpieczeństwa montujemy jeszcze kamerkę, żeby było widać, czy po przedpokoju ktoś się nie kręci, kiedy jesteśmy gdzieś na wakacjach, czy ktoś się nie włamuje do domu. Gdzie popełniamy błąd i obawiam się, że odpowiedź może zabrzmieć wszędzie możemy popełnić błąd. Na każdym etapie może pojawić się błąd, który będzie nas kosztował bardzo dużo pieniędzy i nerwów. Ja strasznie nie lubię takiego właśnie, kiedy jest takie otwarte pytanie i, i udzielenie odpowiedzi, no wszędzie można, albo wszystko można, albo w ogóle, więc odwrócę je. Znaczy Dobra. w sensie to, to nie jest zarzut i ja w ten sposób nie odpowiem. Odwróciłbym to, że zamiast wszędzie, to w takim razie zróbmy sobie ten wspólny mianownik i każde z tych urządzeń, na ile możemy sobie po prostu zabezpieczajmy, czyli każde urządzenie, no gdzieś musimy sobie jakieś konto założyć, prawda? Mhm. No to konto, silne hasło dwuetapowe uwierzytelnienie i pyk jesteśmy w domu. Standardowe hasła które dostaliśmy na tym routerku, administracyjny zmieniamy je na jakieś inne i już jest trochę fajniej prawda. E, może ktoś chce się pobawić w zamykanie portów przetestowanie tego routersecurity.org, odklikać poprawić i już jest ciutkę lepiej. E, co tam jeszcze można by fajnego zrobić. Taka ameryka, internetowa w Taka ameryka internetowa. Wypiąć ją do osobnej sieci tak zrobić sobie osobne sieci Wi-Fi, które mamy w domu, jedną do tych urządzeń i taka jest często funkcja fajna client isolation, żeby one się między sobą nie widziały i nie komunikowały, czyli żeby ten sterownik od schodów na którymś tak pastwimy nie mógł zapytać, hej, a czy jest to jakaś jeszcze lampka, albo lodówka, albo telewizorek, tylko on po prostu widzi samego siebie i, i koniec. One wtedy są w innej sieci niż nasz komputer, na którym pracujemy, bo jakbyśmy pracowali w jednej sieci, no to jesteśmy, mamy ten łańcuch dostaw, prawda? Mamy tą, ten odkurzacz, on idzie sobie do naszego komputerka, a komputerek jest już w pracy, prawda? Więc. Poseparujmy je. No i nagle się okazało, że tutaj Mateusz niczym Alladyn, e, niczym, niczym z butelki, e, e, cztery jakiś tam porad tylko pilnować tego na każdym jednym etapie i, i kroku, prawda? I tak małymi kroczkami już coś tam możemy sobie z tym zrobić. To na koniec ostatnie pytanie. Najbardziej spektakularna próba oszustwa, albo próba, albo niestety zrealizowane oszustwo, najbardziej oryginalne, które rzeczywiście kosztowało kogoś mnóstwo pieniędzy, a o którym w tym momencie eksperci dyskutują bardzo mocno. Myślę, że one są przed nami, tak, bo to jest raczej... No nie wiem, no nie, nie przygotowałem się, żeby tutaj powiedzieć mhm. jakiegoś, jak, odesłać do jakiegoś ciekawego, ciekawego miejsca i, i opisu, e, ale one są takie dosyć, dosyć powtarzalne. E, natomiast jeżeli też zmierzamy do końca, to e, wydaje mi się, że trzeba by się było trochę czymś innym zastanowić W tych, tych wielkich spektakularnych atakach, no to ten, ten zwykły człowiek by oczywiście nie miał, nie miał tam za dużych szans. Natomiast e, wydaje mi się, że, że, że tak tutaj jeszcze jaką taką poradę można by, e, czy mógłbym zasugerować taki mały rachunek sumienia. Ja sobie takie trzy punkty tutaj wypisałem. Bo no, one nie też błotko tego, także tutaj mam nadzieję, że każdy już ma gdzieś ze sobą e, e, coś do pisania. Postawmy się w sytuacji, że na przykład nie mogę zalogować się do firmowej poczty. W środku dnia, no powiedzmy teraz mamy tam środek dnia I, no i nie działa. I teraz pytanie, czy ja wiem, co ja mam w ogóle zrobić? Do kogo się zgłosić, jakim kanałem, czy mam jakiś numer telefonu, jak się mogę uwierzytelnić, zweryfikować. I tak zrobić sobie taką prostą, prostą listę, czy jestem w stanie, pewnie często odpowiedzieć brzmi i się na to zwyczajnie w świecie przygotować. Ja jestem zwolennikiem checklist, bo jak nie wiem co robić, to jest checklista, z której po prostu e, korzystamy. Druga rzecz, to przejdźmy sobie do prywatnego świata. Wydałem pieniądze, kupiłem coś w sklepie, była wspaniała okazja. Kurtka wszędzie kosztuje 2000 zł, tam była za stówkę. Tylko czekam na nią drugi miesiąc i nikt mi na moje maile nie odpisuje. No i teraz pytanie, czy ja więc czy co w ogóle mam z tym zrobić? Czyli jak już jesteśmy uh -huh. post-faktum, bo zaczniemy się cofać do tego, w jaki sposób rozpoznać. Oczywiście na przykład chociażby fałszywy sklep. Natomiast na koniec, no teraz te to, to, to, to przypadki, które miały absolutna bomba, buchnęli mi komórkę. No i co teraz? nagle tragedia, prawda, już się w wielkim oczu otwiera, ale chodzi mi o to, ok. Przed co to... jak znam, popsuł mi się ostatnio telefon i czułem się naprawdę yy, bardzo Dziwnie. mocno. Tak, no. I jesteś w tym stanie offline-owym, do którego tak bardzo chciałeś dojść, więc mam odpowiedź, jak to zrobić. Daj sobie ukraść telefon. Natomiast znowu no mówię o samym, jakby podejściu, przygotowaniu, prawda? Kwestia backupów, kwestia dostępów, kwestia no, no trochę na mnie nie, nie staczy czasu, ale a ok, hipotetycznie znika mi telefon i teraz jeżeli ja sobie nowy wyjmę z pudełka, to co jestem w stanie z nim zrobić, nie? No to może krok do tyłu i się zacząć do tego po prostu przygotowywać. Bezpieczeństwo to jest, moja definicja to jest to całe cyberbezpieczeństwo, to jest trochę taki stan, że jak coś pójdzie nie tak jak powinno, to jestem jakoś na to mniej lub lepiej przygotowany i mogę sobie jakoś poradzić. To jest takie, co się tak pięknie branżowo nazywa zapewnienie ciągłości działania. I wydaje mi się, że jeżeli ktoś w jakimś mniejszym większy do tego dąży, to będzie trochę fajniej. A w ramach zapewnienia ciągłości działania już teraz zapraszam na kolejne wydania magazynu Saldo Extra. Tym razem rozmawialiśmy o cyberbezpieczeństwie, a naszym przewodnikiem niezawodnym, jak zawsze był pan Mateusz Osowski, CERT Orange Polska. Bardzo dziękuję za rozmowę w studiu Polskiego Radia 24. Ja również dziękuję. Marek Klapa, do usłyszenia. Powtórka programu. Apetyt na życie. Małgorzata Żochowska, dzień dobry. Rzeczywiście apetyt na życie. Chciałabym, żeby dzisiejszy program to była właśnie rozmowa o życiu, o sile, o nadziei, o wierze w to, że w nas jest dobro. Nawet jeśli po drodze czujemy strach, Doświadczamy śmierci bliskich, lęku i tego wszystkiego zła, które czai się gdzieś obok. W Auschwitz uratowała mnie nie nadzieja, tylko pewność, że muszę przetrwać, żeby opowiedzieć o tym, co tam widziałam. Mówiła z jed w jednym z wywiadów pani Janina Iwańska. Nasz dzisiejszy gość. Dzień dobry, pani Janina. Dzień dobry. Dziękuję, że pani przyjęła nasze zaproszenie. Y Jaką była pani osobą, dziewczynką w wieku 9 lat, bo tyle pani miała lat, kiedy wybuchała druga wojna światowa? Ja byłam dzieckiem szczęścia, muszę tak powiedzieć. Mimo, że przed wojną jestem dzieckiem robotniczym z woli, z dzielnicy robotniczej, więc z takiego środowiska, które teraz by się uważało, że jest na granicy, że tak powiem, ubóstwa. Ale ja. Nasze, nasze dzieciństwo i nasze pokolenie żyło szczęście, było szczęśliwe wtedy, kiedy nic się złego nie działo. I właściwie do 1939 roku, mimo że warunki materialne były kiepskie, to życie było wesołe i szczęśliwe, kiedy była praca, to praca ojcowie, bo to przeważnie wtedy pracowali ojcowie, matki siedziały w domu, były tak zwane przy mężu i opiekowały się dziećmi i domem. I całe życie, całe dzieciństwo było szczęśliwe, ojciec w sobotę kończył pracę, w niedzielę chodziło się albo wspólnie, albo oddzielnie do kościoła, i po kościele na spacer, do, bardzo często się wyjeżdżało na tak zwaną zieloną trawkę, co wtedy przed wojną w Warszawie, to z woli, jeździło się po prostu na koło, albo do Bernerowa. Jeździł tramwaj 22 na koła 22B na Boernerowo, brało się kocyk, coś do jedzenia, jakieś garnki z jedzeniem, picie i jechało się na zieloną trawkę. I wracaliśmy wieczorem do domu, wszyscy szczęśliwi, sprawdzało się czy lekcja na następny dzień przygotowana, ojciec się szykował do pracy, a potem tydzień był zupełnie pracowity, skromny ale naprawdę szczęśliwi. Dzieciaki były przede wszystkim szczęśliwe, ponieważ nie mieliśmy żadnych kłopotów. Przyszło się ze szkoły, dostała mama kawałek coś do zjedzenia, najczęściej chleb z wodą i z cukrem, Tycha. a w lepszych, bogatszych <głos> rodzinach, tam gdzie ojcowie mieli stałą pracę, bo też nie wszyscy przed wojną mieli stałą pracę, to dostawały dzieci chleb ze smalcem. To już był taki luksus, ale najczęściej to był chleb polany wodą i posypany cukrem. Zjadło się taką pajtkę i na podwórko. I wszystkie dzieciaki były całe popołudnie do wieczora, dopóki matka przez okno nie krzyknęła do domu spać, to się bawiło na podwórku. I ten okres, to też zaliczam jako do szczęścia, porównując z tym, jak teraz ja widzę, żyją dzieci i młodzież. Według mnie ja już mam prawie 100 lat i ja widzę przez ten czas, jak się strasznie zmieniło życie na dzieci. Dawniej dzieci były szczęśliwe mimo y, ubóstwa. A teraz są dzieci nieszczęśliwe mimo dobrobytu. Teraz dzieci żyją, mają na psyrknięcie wszystko, czego potrzebują, a są nieszczęśliwe. Młodzież ma ciągle depresję. Z mojego pokolenia i jeszcze pokolenie później, to ja nikogo nie znam, kto by miał depresję, mimo że żeśmy przeżywali wojnę i okupacje, i łapanki, i bombardowania, i obozy koncentracyjne i powrót do kraju, do miasta, którego właściwie nie było. Trzeba było od początku to miasto budować. Ale nikt z nas nie miał depresji. I ja do tej pory czytam, bo teraz się ciągle coś czyta na temat depresji. Ja ciągle wyczytam wyczy i szukam w tych artykułach swoich objawów depresji i nic ciągle nie mogę znaleźć. Kiedy pani zaczęła się bać, kiedy pani pierwszy raz poczuła Jakiś ogromny lęk, pamięta Pani? Ja przede wszystkim, jak wróciłam, bo ja jeździłam do babci, moi rodzice pochodzili ze wsi i ja na wakacje jeździłam zawsze do babci. Czasem z ba bratem, bo miałam młodszego brata. Ale wtedy on nie pojechał, został z rodzicami, a ja pojechałam do babci na wieś i w sierpniu wracałam, bo od 1 września miałam iść do trzeciej klasy. Już miałam drugą klasę skończoną, powszechną i wróciłam do, do domu od babci i nie było ojca. I to było pierwsze taki, bo ojciec w dawnych, w dawnych czasach, to ojciec to była najważniejsza osoba w domu. Ojciec pracował, ojciec przynosił pieniądze, ojciec pilnował porządku, można było się poskarżyć, matka ojcu, żeby skarciło dziecko. Więc ojciec, ja wróciłam z, z wakacji, do, żeby się przygotować na 1 sierpnia do szkoły i nie było ojca. A, nie, a to nie było przecież nie było telefonów, nie było takiej korespondencji, żeby z Warszawy na Podlasie dzwonić, że ta ojca zabrali do wojska. I, tylko ja przyjeżdżało się i niespodzianka ojca nie ma. No i jak przyjechałam i nie było ojca, to był pierwszy taki Taki przykry wstrząs. No ale mama wzięła nas, mnie i brata i powiedziała, pójdziemy, bo ojciec jest jeszcze w Warszawie. I się z nim pożegnała. I poszliśmy, już nie pamiętam, czy tramwajem na Powązkowską. I na, po, na Powązkowskiej właśnie było wojsko telekomunikacja wojskowa. A mój ojciec był kierowcą i został do, wcielony do wojska jako kierowca takiej ruchomej radiostacji tej wojskowej. I pojechaliśmy tam na, na, na róg burakowskiej, nie, Ruk, na powązkowską, na powązkowską. Tam do tej pory chyba jakieś są tereny wojskowe i tam żeśmy przez płot jeszcze porozmawiali z ojcem i już wtedy się zorientowałam, że będzie wojna, bo już był w mundurze, że to już nie jest ojciec taki, który sobie gdzieś tam poszedł, tylko że to już jest inna sytuacja, nie mógł do nas wyjść, nie mógł się z nami przywitać i to było takie pierwsze wrażenie, że, że jednak coś jest, z tą wojną coś może być złego, ale ja miałam 9 lat, mój brat miał 4, bo jest 5 lat młodszy. To tak, no, nie, jeszcze, jeszcze wtedy to nie robiło takiego ogromnego wrażenia. Jak pani później... no mhm. kiedy trafiła Pani do obozu, miała 14 lat i znowu chcę zapytać o lęk. Czy to było dominujące uczucie, pamięta Pani? Więc lęki to już zaczęły się w 1939, jak zaczęło się bombardowanie Warszawy. Na Woli dużo budynków, bo tam było dużo fabryk, były fabryki bombardowane, było bardzo dużo pożarów. Więc to już było takie życie całe w lęku i taki lęk aż do powstania, bo potem mimo, że nie było pożarów, ojciec nie wrócił długo, bo był w niewoli a my żeśmy w dalszym ciągu żyli, ale w, takiej, w takim strachu, bo Niemcy wtedy wyłapywali ludzi. Z tym, że my żeśmy ludzie, ci woli, te kobiety, bo zostały same kobiety, okazały się bardzo takie odważne, dbały o dzieci, dbały o dom i pilnowały tego, żeby, żebyśmy my jako dzieci jak najmniej się stykały z tymi z okolicznościami, gdzie, które powodują lęk. A jak pani trafiła do obozu? Do, do powstania. I 1 sierpnia. Wyjątkowo, to właśnie ze mną też było wyjątkowo. Jeździłam zawsze do babci na wakacje, a w 1944 roku nie pojechałam do babci, ponieważ skończyłam szkołę powszechną, siódmą klas, klasę szkoły powszechnej i rodzice moi że postanowili, jak już jak jeszcze, jak byłam dzieckiem, że mam, mam, mam się na wykształcić i w związku z tym, ponieważ w czasie okupacji nie było liceów ogólnokształcących, w ogóle nie było średniego wykształcenia pozazawodowym, to były, jak wiadomo, takie podziemne szkolenia tajne, tak zwane tajne nauczanie i dobre szkoły prowadziły tajne nauczanie. W naszym domu mieszkały dwie dziewczyny, takie starsze ode mnie, która jedna maturę nawet zdała w czasie okupacji i da studia tajne się dostała, a druga wchodziła chyba do czwartej klasy liceum. Jak ja do drugiego liceum, jak ja skończyłam szkołę powszechną, i one, moja mama je poprosiła, i one dwie przygotowywały mnie do egzaminu wstępnego do gimnazjum tajnego, bo ja miałam iść na taj, na taj, do tajnej szkoły. I w związku z tym y, sytuacja była taka, że ojciec mój był w Niemczech, bo był wywieziony do Niemiec, brat był właśnie u babci, a moja mama pojechała akurat 1 sierpnia jego odwiedzić i przywieźć coś do jedzenia, bo ja miałam się przez sierpień przygotowywać do tego egzaminu i pod koniec sierpnia zdawać egzamin do, do gimnazjum. I powstanie wybuchło i każdy z nas, czterech osób w rodzinie, był oddzielnie. Ja byłam, w związku z tym zostałam w Warszawie sama moja mama była, ponieważ babcia mieszkała po tamtej stronie Wisły na Podlasiu, to już nie była w stanie przez Wisłę przedostać się, tylko z Pragi widziała, jak bombardowana jest Warszawa, palona i, i, i wyobrażała sobie, co coś tam się ze mną dzieje, a ja mieszkałam na Woli, więc Wola była, jak wiadomo, bardzo, no było, Rzeź Woli tak zwana, czyli pierwsze dni Woli były nasycone morderstwem. Właśnie to morderstwo, bo to szli i mordowali ludzi, tych cywilów. Nasi chłopcy, nasi mężczyźni, którzy należeli do podziemia, wszyscy poszli do powstania. Większość z nich walczyła właśnie w tych jednostkach, które walczyły na Woli. I 6 sierpnia oni, kazano im się wycofywać z Woli na Starówkę i oni idąc z Woli na Starówkę przyszli do domu i powiedzieli nam, żebyśmy my uciekały też na Starówkę razem z nimi, ponieważ na Woli nie zostawiają żywych ludzi, typ cywilów, tylko wszystkich po podrob... idą Niemcy od Zachodu i wszystkich zabijają. No ale to tak, człowiek jest mądry później. A co się dawał? Jak zostawię dom, wszystko zostawię i pójdę na starówkę, jak tam nikogo nie znam. I nikt nie chciał. Nikt z naszych lokatorów, o ci chłopcy, którzy byli w armii, wszyscy i te dziewczęta, wszyscy poszli na, na starówkę, a my nie my żeśmy czekali, że może jakiś cud będzie. I rzeczywiście 6 sierpnia. To do 6 sierpnia, od 1 do 6 sierpnia na Woli zamordowano 50 tysięcy cywilnych ludzi, dzieci, kobiet, chorych ludzi, bo mężczyzn nie było, bo poszli do powstania. I 6 sierpnia doszli do Okopowej, idąc od zachodu i od, od na Okopowej dostali, dostali rozkaz, że mają ludzi oszczędzać, a tylko miasto zrównać z ziemią. A ja mieszkałam na Żytniej między Okopową a Żelazną, Okopową a Wronią. Więc na tym odcinku, na którym właściwie się zakończyło to mordowanie warszawiaków. No i 8 sierpnia przyszli Niemcy do nas, wyrzucili nas wszystkich z domów na ulicę, podpalili na naszych oczach nasz dom. No i, i poprowadzono nas, tak jak wiadomo, do Pruszkowa. Przez całą, szłam przez całą wolę, którą zresztą doskonale znałam, okopową, leszną, górczeską, płocką. I całe ulice, całe ulice były zasiane trupami, albo spalonymi, bo podpalano domy razem z ludźmi. Albo na przykład pod szpitalem na Płockiej, tym szpitalem, który jest w dalszym ciągu wyprowadzono lekarzy, pielęgniarki i chorych w piżamach i pod, na Płockiej pod szpitalem leżały rozstrzelane trupy i, i pacjentów i lekarzy. I myśmy te, między tym, tymi trupami musieli przejść do Wolskiej, Wolską tam potem na, na Warszawę Zachodnią i do Pruszkowa. Pani Janino, a co pani pozwoliło przetrwać na Auschwitz i zacząć potem na nowo żyć? Mnie, mnie w ogóle i do tej pory chyba to jest, dlatego ja tak długo żyję że ja od, od pierwszego dnia wojny, jak ojca nie było i mama się miała, została młoda kobieta z dwojgiem dzieci, to ja w pewnym sensie wzięłam na siebie obowiązek pomagania mamie, opiekując się moim bratem. I ja byłam w, wciągnięta do, do opieki, do pracy, do, do, do pomagania mamie. Jeździłam na wieś do babci. Babcia była sama, biedna wdowa, która miała kawałek gruntu. Tam trzeba było jej pomóc, przy żniwach, przy kopaniu. Przy... No, jeździłam na wieś i, i nie jeździłam na wakacje tak, żeby poleżeć na leżaku, tylko jeździłam na wakacje, żeby babci pomagać w polu, przy, przy kurach, przy... No, w, w gospodarstwie po prostu. I ja miałam we, w, w sobie potrzebę robienia czegoś. I jak do sam do Auschwitz, i w Auschwitz nas wyprowadzono, y, już tam po tej saunie ostrzyżono numery i oddzielono dzieci od rodziców. To ja byłam bez rodziców i było jeszcze parę dziewcząt z żytnie, bo na żytnie był taki zakład, poprawczy, coś w rodzaju takiego Domu Dziecka Świętej Magdaleny na Rogu Wronie i Żytnie i tam były dziewczęta takie sam, samotne. I one były w tej samej grupie co ja, w, w Pruszkowie i potem do Auschwitz całą. Ja do tej pory, znaczy już, już nie żyję, tylko jedna żyje Razem żeśmy potem szły razem do Zbryk, bo potem jeszcze Marszu Śmierci. I, I przyjaźniłyśmy się do śmierci później. No więc z tymi dziewczętami jak nas oddzielono od dzieci, oddzielono od rodziców i nas, ale my byłyśmy samotne, już nastawione na to, że jesteśmy samotne. Po prostu jesteśmy. Ja już całe powstanie byłam bez rodziny, sama, więc już tak się ustawiłam, że ja muszę się usamodzielnić i sama o siebie dbać. A one były po prostu z tego sierocińca, też były, musiały być samodzielne, dbać o siebie. I wobec tego, a, a inne dzieci były z matkami, były dzieci małe, bo my miałyśmy po 13-14 lat, a były dzieci, które miały Trzy lata, cztery, pięć były z matkami z woli. I te, a na 8 po, po tej mykwie po zarejestrowaniu i nadaniu numerów, dzieci odłączono od matek. I wtedy te dzieci były strasznie nieszczęśliwe. Był straszny płacz, krzyk, oddzielono, ustawiono nas piątkami. Najpierw te małe dzieci, potem nas na końcu te starsze. I we mnie po prostu, jak widziałam te płaczące dzieci, ja byłam zawsze przyzwyczajona opiekować się młodszym bratem, to ja po prostu poczułam potrzebę pomagać tym dzieciom, żeby one tak nie płakały. I jak już nas zaprowadzono do y, bloku, Matki oczywiście oddzielono, oddzielono do bloku dziecięcego. To blokowa i sztubowe zwróciły się do nas starszych dziewcząt: Czy my byśmy chciały im pomóc w opiece nad tymi małymi dziećmi na ochotnika? Bo jak nie, to będzie musiała wyznaczyć. To więc ja od razu się na ochotnika zgłosiłam i jeszcze dwie koleżanki, z którymi się potem zaprzyjaźniłam. I żeśmy się, cały pobyt w Oświęcimiu, to ja byłam taką opiekunką tych małych dzieci. Więc trzeba było się tymi dziećmi zająć. I w związku z tym ja od rana swoje tam sprawy zatrzymałam i już, już szłam do tak zwanego obowiązku. I w związku z tym yy, nie miałam czasu myśleć, bać się w ogóle i myśleć o tym, że mnie jest źle, bo ja uważam, że mnie jest dobrze, bo ja matki nie mam, nie płaczę, a, a tym dzieciom to musi być naprawdę źle. Pani Janino, postawiła sobie pani taki cel, żeby opowiadać tak? tę historię, po to pewnie, żeby się więcej nie zdarzyło. Jestem ciekawa, czy młodzi ludzie z którymi się pani spotyka, rozumieją te historie? Potrafią sobie wyobrazić, co to było? Czy dla nich to jest jak niestworzona historia. No więc mnie, ja mnie to trochę właśnie zaskoczyło, zdziwiło, ale jestem bardzo z tego zadowolona, bo ja chodzę do szkół. Najpierw zaczęłam jeździć do Święcimia, Zaproszono mnie, żebym przyjeżdżała i tam przyjeżdżały szkoły z całej Polski i do takiej dużej grupy dzieci ja opowiadałam, ale to nie, i trud taka grupa, 100 czy sto kilkadziesiąt dzieci, to nie było, ja nie miałam Takiego kontaktu, nawet wzrokowego, żeby ja wiedziała, jakie to wrażenie na nich robi. Ale ja potem miałam spotkania z młodzieżą w gimnazjum, w gimnazjalną. W zeszłym roku miałam w, w, z młodzieżą w Pruszkowie maturalną. Tam przy tym obozie też mnie poproszono, z maturzystami. A na ogół to mam z takimi siódma, ósma klasa z młodzieżą i jak ja im opowiadam, zawsze im opowiadam, że opowiem Wam, zacznę od tego, że to, co Wam będę opowiadała, to ja byłam w Waszym wieku. Bo to ja miałam 9 lat, jak wybuchła wojna, no i mówię, a 14 lat, jak wybuchło powstanie, i potem byłam w Niemczech. Więc wyobraźcie sobie siebie w, w okolicznościach, które ja Wam będę opowiadała. No i zwykle opowiadam, no tak jak teraz, tak jak było, jak było, jak, jak Niemcy rozstrzelali, jak wieźli, jak dzieci były biedne i, i, i ja, że ja musiałam się nimi opiekować. Poza tym opowiadam zwykle o marszu śmierci, bo potem w styczniu, jak była ewakuacja o Święcimia, to matki wtedy miały prawo zabrać małe dzieci z bloku. I wszystkie dzieci, które były z matkami, poszły z matkami i większość z nich nie poszła w Marszu Śmierci. A my te starsze dzieci poszłyśmy Marszem Śmierci do zbryk do drugiego obozu koncentracyjnego. I jak ja tym dzieciom opowiadam, tak czasami mam trochę takich zdjęć z obozu, tak, już powojennych, bo od... i mam zdjęcie, które zwykle ze sobą woże. Powrotu z obozu. Te wszystkie dziewczyny samotne, z nami się zaopiekowały dwie panie dorosłe, które nie chcieli nas, nam dać transportu na powrót do domu. Nie miałyśmy jak, a chciałyśmy wszystkie wrócić do domu. I jedna z tych pań... Chodziła dotąd do komendanta tego ośrodka, tamtego wojskowego, które od, wyzwolili ten obóz, aż już on z nudów poszedł z nią do Baora, zabrał konia i wóz, dał jej i powiedział: Już jedźcie sobie do tej Polski tym wozem. I ten wóz, ja mam zdjęcie, tylko ja mnie się zachowało. My tym wozem z daleka, z Neustadt -Glewe, to jest zobaczyłam na mapie 880 kilometrów, szliśmy piechotą do Polski. Z tym, że miałyśmy iść do Polski, ale w międzyczasie gdzieś tam w y w Niemczech znalazłyśmy w jakiejś stodole obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Nasz obraz, uznałyśmy, że to jest nasz obraz i żeśmy ten obraz zabrały i w związku z tym jedna z tych pań, która nami się opiekowała, powiedziała, że to jest znak i nie jedziemy do żadnej Warszawy, tylko jedziemy do Częstochowy. I żeśmy z tym obrazem pojechały, poszły, bo to obraz jechał na wozie, ale my żeśmy za tym wozem, bo nas było 18 dziewczyn i 3 dorosłe osoby, a wóz był nieduży. Na wozie jechały garnki, jakieś wiadra, wszystko to, co było potrzebne. I tak przyjechaliśmy do Częstochowy I, i właśnie mam to zdjęcie, wóz, my przy tym wozie i rozwieszony obraz Matki Boskiej Częstochowskiej na wozie. I to zdjęcie mam i pokazuję zawsze młodzieży, jak większość dziewczyn była na Bosaka, bo, żeśmy było sobie, bo nie było butów. Tak, żeby zniszczyć całe buty przez drogę, trzeba było trochę oszczędzać. No więc jak ja to pokazuję, to młodzież naprawdę jest zainteresowana. I jak ja byłam u Pileckiego na tym spotkaniu, to ja pani że żeby nie opowiadać dłużej jak 40 minut, bo nikt nie wytrzymuje. A ja zwykle miałam dwie lekcje, czyli mhm. półtorej godziny, i po tej półtorej godziny była martwa cisza i nauczyciele mówią, że w ogóle nie pamiętają takiej lekcji, żeby nauczyciel nawet najbardziej groźny miał wykład, czy coś mówił młodzieży, a młodzież, żeby się tak zachowywała. I zawsze po tej półtorej godziny jeszcze są pytania i takie są pytania, że mnie nawet zadziwiły, takie mądre, takie świadczące o tym, że dziecko słuchało i rozumiało, bo to czasami można słuchać i nie rozumieć, można czytać bez zrozumienia, a to właśnie, ja jestem dlatego taka chętna, chętna do chodzenia, że to moje gadanie nie jest na próżno. Że, nie jest. Że, tak, że powiedzmy niektóre może dzieci tam jednym uchem wpuszczą, drugim wypuszczą, ale są dzieci, niech to będzie 10% tych dzieci, które zrozumieją na czym polegała wojna, jak wyglądała wojna, jak wygląda życie. I ja zwykle jeszcze mówię o tym y, przyjaźni, o tym, że przeżywa się tak, że obóz można przeżyć i wszystkie najgorsze warunki wtedy, jeżeli ma się obok siebie zaprzyjaźnionego, życzliwego człowieka. Że, człowiek, że nieważne nie są materialne środki, ważne są przyjaźnie, ważne są uczucia międzyludzkie. No i tak i na ogół jestem zadowolona i nauczyciele są na ogół zadowoleni. Na koniec naszej rozmowy chcę Panią zapytać, czy Pani wierzy, że w człowieku jest dobro, że jest przede wszystkim dobry? Ja uważam, że głównie jest dobro i że tylko od człowieka zależy, czy on to potrafi wykorzystać, bo dobro jest do wykorzystania. Jeżeli człowiek sam ma świadomość, że, że może zrobić coś dobrego i robi to, najlepszym dowodem jest to, że jak człowiek zrobi coś dobrego, to jest zadowolony jeżeli jest normalnym człowiekiem. Jak zrobić coś, ja, ja na przykład jak coś, wykonam jakąś pracę i widzę, że ten się uśmiechnie, jest zadowolony, to ja jestem cała szczęśliwa, nawet jeżeli to było ciężkie mu się do wykonania. Natomiast ja widzę, jak są ludzie źli i oni robią drugiemu człowiekowi źle, oni są bez przerwy nieszczęśliwi. To są ludzie, którzy niczym się nie zadowoli, bo oni są zawsze i nie widzą tego, że oni drugiemu zrobią drugiemu krzywdę, ale uważają, że są pokrzywdzeni, że, że oni są nieszczęśliwi. Także ja uważam, że w każdym człowieku jest zdro, dobro i każdy i człowiek, który czyni dobro, żyje szczęśliwie i długo, tak jak ja. Ja żyję tyle lat i ja ciągle właśnie mam ja do tej pory nie mam, ja mam kalendarz zapisany, bo ja mam bez przerwy jakieś spotkania. To nie jest, że to ja mam z tego jakiś interes, tylko ja po prostu mam właśnie przyjemność. Jak się dzieci ucieszą, jak mi dadzą kwiatki, a zapytają się, czy mogę, mogą sobie ze mną zdjęcie zrobić, to ja jestem cała szczęśliwa, a człowiek jak jest szczęśliwy, to mu się chce żyć. A jak mu się nie chce, jak jest nieszczęśliwy, to i życie go nie cieszy. Pani Janina, lat 96, Sześć, Sześć. za 3 miesiące, e, man, nawet za 2 Ja jestem przekonana, Pani Janino, że Pani słowa zostaną bardzo długo w głowach, w sercach naszych słuchaczy. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Apetyt na życie. Powtórka programu.